I'm going talk to you. Myślę, w sumie jestem spoko Deep, kiedy nagrywam se hit A całkiem spoko, dopóki inni nie wejdą na beat O-o-o Braga przestaje grać do Do momentu, kiedy MC yes. przestaną to zapadawać floty Znasz to ja, żegnamy, witam i z git Siemano, ludu, szukamy nieudacznika na fit liga ja pip nabijam jak nikt, to lipa jak hiv. Mówią, wypierdalaj na piga, lak like mi Spoko A moja laska mówi, respekt mi Pierdolę resztę, kidsy, mówią reszty, pis Kurwa, przez ten skills pizzy jestem spisany Na spaloną pozycję, to, to jak cester, Jaram się się. Halo, halo, halo, halo, poczekaj, poczekaj, bo ja mam taki tam, taki mam fanpage, to możesz wejść tam, możesz tak klik, klik, klikać może, że... Like me, like me, de, wbijamy na papa. Pa. będę idolem dla ciebie jak Michael Jordanta, schizofrenia przez te facebookowe konta dwa, w razie hejtu napisze, s nawiasie spontan track. Ta. Nie wiem, na chuj mi pójdę LP, a braga pójdę LP, Na podwórko saga, jestem Peter w GB W kabinie mikrofon, to ja mam to homie Oprócz kabiny flow, napady klaustrofobii Enter, a gimme do money, sławny MC Ja znam, siódme przykazanie to prawosłowni bez pensji Sprawdź nas jak Fellini dla namasty, haiz, mi Na klipie wklejone Lamborghini, blask, blask pójść to w obieg, pchaj to w to My mamy chuja w dupie w sobie Czy to autotior? Wielki kotarz, do pachasz do samych kur, znów czuję bolo tym track nagram rap z wielkich miast, man Zdjęcia i Blau. Tak w sumie myślę, jestem spoko I chuj, w oko latającym wysoko Słucham siebie, ja z bo to kiedy wchodzę na beat Jak dynamit, piszę już następny biw Chuj, że a i tak nie słucha tego nikt ja split If I can I try, high fly jak down, jestem jak clown Kiedy to inni pokazują szał na tych bitach, okrutna bita, świat się posypał Nie będę dźwigał, sam tego idę chlipać Do notatnika mam na imię Michał, w sumie jestem hardcore Staram się jak mogę i wypuszczam takie audio Na darmo, za darmo I takich nikt nie wierzę za karę, to teraz Chyba sam się w że Nadzieże, co na t dajesz moje pieśni W sumie się jeszcze dziwię, że tego jeszcze nie znieśli A jeśli by nawet Dla mnie to żaden zamęt Bo moja dupa mówi okej okay, Bierze jej amen Jestem hamem na trakach rzeczywistości ciapa Wszyscy chcieliby wit nikt się nie dogrywa kapa, a tam w sumie chuj z tym, w sumie mam pusty Wszyscy moi znajomi zakochani trapię pustym od Ten zeszyt, powinieneś się cieszyć, że mić porażki, Nie chcę dokończyć z Flaszki blaszki Paszli won Będę chciał w moim flow spajerowanym jestem od roku po ziemi ranny, ma czasuje jebany Kurwy się nów